Mi. Czy jesteś gotów otworzyć oczy? Czy lec telefonu zamroczył? Ujebany lewaku ku przepaści kroczy Idą kłopoty Jest dobrze, to tylko pozory Konsumpcjonist tworzył im czary Schował koszmary i zamiot pod dywan. Na ten interes ich zrobił akcyga. Brakowe komórki telewizyjny, Kurwisz on ma od kurty w i siły, a za bultę I niech na rzeź idą hurtem I niech na rzeź idą hurtem Stworzył ci czary, schował koszmary Zamiot pod dywan, maraz Świadomość, przegrywasz, wygrywasz, chujostwo Bez różnicy jak nazywasz, nie poszło Zdarza się tak bywa, nie poszło Zdarza się tak bywa, tkciwość się gość brakowe komórki, jednak chce ogórki Inny ogroni córki Idzie tu o spokój, idzie tu o spokój Co idzie energia, co idzie energia Szata by cię kupić będzie z tym ogonem, merdał A jak będzie opór, to puści tam babę Przebieraną babę, jakby stracił uwagę obliczy za tapety, prawda jak żylety Wypuszczamy monety, wypuszczamy monety, wypuszczamy monety, monety, na robotę kolejna, wypuszczamy monety. Mm. Trzy kolory, od początku jak do tej pory Trzy kolory, trzy filary, jak tu święty i serce Popatrz na swoje ręce, ręce, nie widzisz nic więcej To jesteś ślepy, dostrzegasz tylko wypłaty i sklepy Tamte kurwy to żadne kobiety, baktorty to żadne konkrety Żadne konkrety Wy zgaszone Czytacie prawdę z gazety Co tak To ta kurna jest mistyk, który powstał z iskry jak łzy dziecka czysty, Przez węgiel, wodę i glinę, myśle energię, przyczynę, wibracja jak wala ta płynie, jak miłość pod siebie przyje I każdy kumaty zginie a każdy wora przemije Tak Tak to będzie, a tejści jesteś się w błędzie, i mi będzie, ja lecz wina to szana, żelwa to nowa, tak kończy się choroba Zabija tu zaczyna zaczynać od nowa, ta mowa to tylko narzędzie Ten, w którego sąptuje się z Nie to przyszedł się do tego, na nas martwić, na chcę nikogo, nie chcę nie